po części też, szorz pracuję nad techniką. To jednak wciąż odpływam, kiedy słyszę ojców stylu. Na MC, na CD, a najlepiej na winylu. Nie daj sobie wmówić, polski rap jest najważniejszy. Nie wiesz w to, że polski raper ma najlepsze flow i teksty. Weź zapytaj wszystkich, co reprezentują niby testy 99% nic nie kuma, ziomek pexty. Kolejne preteksty, poruszy trudny temat. Czym hip hop jest? To kultura, ani ściema. Nie mam za grosz szacunku dla człowieka, który kłamie. Że jak ja ten hip hop, ty skłamałeś? Masz przesranę, Bo na hip hop powymchają. Dzieciaki Stają. Czym dzisiaj jest? Powiedz, miało, ja to hip hop. R, to ja. 8, 9, 3, 6, 5. Hip, hip hop to kultura, co przy życiu nas trzyma. Siedzę w domu, przesłuchałem wszystkie płyty Mówię tylko o tych w tym tygodniu nabytych Rap gra całym życiem, nie dla taniego efektu Posiadam wiedzę, a nie wiedzy kompendium Przepowiadam jak medium nie umrze, szczerze w to wierzę I wiem to, ty ucz się Platuj na sukces, uczciwie skup się Talent szlifuj, będziesz w czołówce I na nikogo nie licz się, nie łudź, nie rozkminiaj Polski Rap 09, bardzo wredna dyscyplina Komercyjne ściemy niższy konkurencji świnia Jak ciemna strona mocy Skywalkera a na Masz fart to nie oglądaj się za siebie Nagraj coś od serca, zanim je napełnisz gniewem Zanim wyklą cię, nie wiesz? Za co ja też nie wiem, tymczasem rób co należy Jak muki z co nie dziesz Hipot to kultura to jeden z elementów R.A.P to ja Powiem śmiało, jak to hipko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 to moje miasto, no co mój rap I pić słuchawce i tak psują na to wszystko, co niektóre zasrańce Ja przejmuję się tym bardziej, że w to wierzę od dzieciaka Żyję w kraju, gdzie dzieciaki wychowują się na łakach I dres takich łacha, bo nie można tu inaczej A ja kocham ten hip, kobiet to w lukach, to przyjaciel Co to był za czas, kiedy Slick grzał puszkę Zaczynałem w to wchodzić, i się łoiło duszkiem I po tylu latach już wiem, gdzie zasrana barykada, A ty fałszywy rap, chcesz tak gada? Weź